To są informacje Polskiego Radia 24. Kolejne groźby Donalda Trumpa wobec Iranu. W tle sobotnie rozmowy pokojowe w Pakistanie. Węgierska opozycja zdecydowanie prowadzi w kolejnych sondażach. W niedzielę rząd Viktora Orbana może stracić władzę. To będzie uhonorowanie wybitnego dyrygenta. Wieczorem podwójnie jubileuszowy koncert dla Jerzego Maksymiuka. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam.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 nuklearnej w Iranie oraz otwarta i bezpieczna cieśnina Ormus. Pojutrze w Pakistanie ma się rozpocząć pierwsza runda rozmów amerykańsko-irańskich, a delegacji z Waszyngtonu ma przewodzić wiceprezydent J.D. Vance. Szef dyplomacji Radosław Sikorski ma nadzieję, że zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie zostanie uratowane. Po bezprecedensowym izraelskim ataku na Liban Iran ponownie zablokował cieśninę Ormus i grozi zerwaniem rozmów, jeśli ostrzał Libanu będzie kontynuowany.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 Izrael przeprowadził serię intensywnych nalotów na Liban, w tym na stolicę kraju Bejrut. Według władz w atakach zginęły co najmniej 254 osoby, a ponad 1165 zostało rannych. A już za kilka minut naszym pierwszym politycznym gościem będzie wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. W informacjach teraz Węgry u progu wyborów parlamentarnych. Dwa kolejne sondaże dają ogromną przewagę tamtejszej opozycji. Zdobycie dwóch trzecich mandatów dałoby nowemu rządowi możliwość całkowitego odsunięcia partii Wiktora Orbana od decydowania o losie kraju. O szczegółach z Budapesztu Piotr Piętka. Sondaż przeprowadzony dla największego opozycyjnego dziennika Nipsowa daje w grupie zdecydowanych wyborców 11 punktów procentowych przewagi partii TISO nad Fideszem. O wiele więcej opozycji daje dużo i bardzo reprezentatywne badanie firmy media. Obliczono w nim liczbę mandatów, na jakie może liczyć poszczególna partia. TISO w tym badaniu zdobywa w 199-osobowym parlamencie nawet 143 mandaty. Fidesz Wiktora Orbana maksymalnie 55. Na wyniki opublikowane przez median zwrócił uwagę znany węgierski politolog Gabor Tyrok W portalu społecznościowym przypomniał, że w poprzednich wyborach ta sondażownia pomyliła się najmniej. Naukowiec obliczył, że nawet przy podobnej pomyłce TISO nadal będzie miała w nowym parlamencie ponad dwie trzecie mandatów. Wybory na Węgrzech już w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Przed nami w Sejmie ślubowanie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o czwórkę, której dotychczas nie zaprosił w tej sprawie prezydent. Sędziowie postanowili więc zaprosić Karola Nawrockiego do Sejmu. Więcej w relacji Jolanty Turkowskiej.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 Jerzy Maksymiuk, twórca słynnej, legendarnej Polskiej Orkiestry Kameralnej, z której kiedyś narodziła się Symfonia Wasowia, obchodzi swój cudowny jubileusz dokładnie w dniu urodzin, by majestru uhonorować w najwyższym stopniu. Symfonia Wasowie zagra jeden utwór, harmonia Narodowa zagra drugi utwór, a później zagramy wspólnie. Chcemy zrobić coś absolutnie specjalnego, więc to w prezencie dla majestra te dwie orkiestry się połączą. Myślę, że to będzie wzruszające absolutnie wydarzenie. Sam Jerzy że Maksymiuk zadryguje. Na podium dyrygenckim obok Jerzego Maksymiuka staną także Bartosz Michałowski i Krzysztof Urbański. Początek koncertu o 19.00. To były informacje Polskiego Radia 24. Poranek bardzo rześki. Jeszcze przez godzinę na terenie niemal całego kraju obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami. O godzinie szóstej termometry w Jeleniej Górze pokazywały poniżej minus 4 stopni. Z kolei na krańcach południowo-wschodnich przelotnie pada deszcz ze śniegiem i śnieg. W dzień może jeszcze popadać na wschodzie, a najwięcej słońca będzie na zachodzie i północy kraju. Temperatura maksymalna od 3 stopni na Suwalszczyźnie, 5-6 w centrum do 8-9 na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, północny i północno-wschodni. sześć na zegarach. Poranek w Polskim Radio 24. A dziś już czwartek, dziewiąty dzień kwietnia 2026 roku. Roch Kowalski. Jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na nasz poranek w 99 dzień roku. Słońce wzeszło 7 minut przed godziną 6, a zajdzie 23 minuty po godzinie 19. Imieniny obchodzą Dobrosława, Dymitr, Hugo, Maja, Marceli, Maria i Wadim. Najlepsze życzenia. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Gnac Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych, Polska 2050. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Czy jest ryzyko, że pan Donald Trump stwierdzi, że rzeczywiście czas na opuszczenie NATO? No, mam nadzieję, że nie. Natomiast wyraźnie, wyraźnie widać i pan, pan prezydent jasno tę frustrację fo formułuje, że jest różnica oceny sytuacji między panem prezydentem a europejskimi sojusznikami. I myślę, że też musimy to zaakceptować, że czasem w tym sojuszu mamy różnicę interesów, inaczej oceniamy sytuację. Dla nas NATO jest sojuszem przede wszystkim defensywnym. Nas też, mówię, nas Polski nikt wyraźnie nie, nie, nie prosił o wsparcie, ponieważ wszyscy wykazywali się zrozumieniem, że musimy się zajmować że powiem, własną sytuacją na, na wschodzie. Ale na pewno jest to poważna sytuacja, nie, nie wzbudzająca entuzjazmu I to jest w stanie istnieć bez Stanów Zjednoczonych? No, NATO jest nawet z nazwy Sojuszem P Północnoatlantyckim, więc ciężko sobie wyobrazić NATO bez e, Stanów Zjednoczonych. Natomiast e, uważam, że e, te, te, ja czytam te słowa e, pana prezydenta Trumpa jako wyraz frustracji związanej e, z ostatnią e, sytuacją, natomiast nie czytam ich jako e, słów o całości koncepcji NATO. Taką, taką też mam e, nadzieję. BBC relacjonuje, że z wczorajsze spotkanie sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego z Donaldem Trumpem trwało ponad dwie godziny. Nie zostały ujawnione żadne szczegóły tych rozmów. W rozmowie z CNN z kolei Mark Rutte mówił, że to była bardzo szczera i bardzo otwarta rozmowa, pomimo oczywistych różnic. A sam Donald Trump po tym spotkaniu napisał, NATO nie było wtedy, kiedy ich potrzebowaliśmy i nie będzie ich wtedy, kiedy będziemy ich potrzebować znowu. No, myślę, że też już w, w przeszłości pokazaliśmy, że NATO i, i sojusznicy Ameryki są z Ameryką wtedy, kiedy ich e, potrzebuje. Mówię chociażby o misjach w Afganistanie czy w Iraku. E, jest absolutnie jasne, że to Stany Zjednoczone odgrywają kluczową rolę w NATO i tak jak powiedziałem, ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie NATO bez Stanów Zjednoczonych, no ale będąc świadomym tej różnicy interesów i tego podziału, który jest, uważam, że my musimy się skupić na tym, co, co jest w naszych rękach. No i to już wielokrotnie mówiłem też tutaj na antenie. Lepiej jest dzisiaj wzmacniać, czy to ważne jest, żeby dzisiaj wzmacniać Tę europejską nogę na to, wykorzystajmy Unię Europejską, wykorzystajmy jej mechanizmy właśnie po to, żeby na to wzmacniać. No dobra, to teraz tak, tak wprost. Czy traktujemy te groźby Donalda Trumpa o wyjściu z NATO na poważnie, czy jako element negocjacji albo wyrazu jego osobistej frustracji? Zawsze traktujemy słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych na poważnie. E, jednocześnie e, myślę, że możemy je odczytywać, tak jak mówiłem, jako wyraz frustracji bieżącą sytuacją. Mm -hmm. e, na, przypomnę, prezydent Trump zabiegał o to, żeby europejscy sojusznicy wzięli na siebie większą odpowiedzialność finansową e, za zbrojenia. I to się w Europie w sposób wyraźny dzieje. E, Polska jest jednym z tych krajów, które e, przewodniczą temu jak już mam nadzieję, wszyscy wiemy, wydajemy, e, koło 5% PKB e, na, na zbrojenia. Więc odpowiadamy też na te wezwania ze strony Tak, tylko, że te e, wezwania, się, te oczekiwania się ciągle zmieniają. To znaczy wydatki na obronność to jest apel Donalda Trumpa sprzed kilkunastu tygodni. Teraz dla niego e, kryterium przydatności NATO było to, czy państwa sojuszu pomogły w amerykańskiej inwazji na Iran. No i właśnie dlatego moja, no nie odpo... dla, właśnie dlatego moja odpowiedź jest taka, że czy tę sytuację, jako frustrację związaną z konkretną sytuacją. Okay. Na to nadal pozostaje przydatne dla, dla Ameryki, też tak patrząc z perspektywy partykularnych bardzo interesów i jestem przekonany, że te, te, te argumenty przeważą. Natomiast w tej konkretnej sytuacji pan prezydent Trump wielokrotnie już tą frustrację da, da, dawał jej wyraz. To może z perspektywy czasu Błędem NATO, państw członkowskich NATO, było niezaangażowanie się w tę operację na Bliskim Wschodzie. Tak jak mówiłem, z naszej perspektywy NATO jest sojuszem defensywnym. Tutaj mówiliśmy też częściowo o działalności ofensywnej. No też NATO ma przewidziane pewne procedury współpracy, które mogły być uruchomione, a nie zostały uruchomione jak, jak, jak rozumiem. E, więc ta, ta, ta dyskusja mogła się e, pewnie e, odbyć. Z naszej perspektywy, jeszcze raz, najważniejsze i myślę, że to jest naprawdę dość e, prosty przekaz, jest to, że no, my mamy za wschodnią granicą e, sytuację wojenną. Te ta, ta, ta, ta nieustające ataki Rosji na e, Ukrainę oznaczają, że my naprawdę musimy być w, w odpowiednim stanie e, gotowości i na tym się skupiamy. Mm. To jest, Mam nadzieję dla wszystkich zupełnie Oczywiste. A jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych patrzy na, na na zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, trwałe? Wypracowane? No, mamy nadzieję, że, że, że ta deeskalacja się utrzyma i to, to jest w naszym interesie, w interesie Europy, ale też myślę, gospodarki światowej. Mówię oczywiście o cenach energii. I tu ocena jest taka, że Chcemy, żeby się ten, ten rodzaj utrzymał, to zawieszenie broni. Jak wszyscy wiemy, po zawieszeniu broni ma być wynegocjowany stały, stały pokój. No, na razie prezydent Trump odnosi się do tych rozmów w taki sposób optymistyczny. Optymistyczny, ale jest duża rozbieżność pomiędzy tym, jak to porozumienie o zawieszeniu broni widzą Stany Zjednoczone, a jak widzi je Iran, a jeszcze inaczej widzi je Izrael. No, nie zaskakują mnie te rozbieżności. Mówimy o rozmowach między stronami, które ze sobą walczą w sposób otwarty, więc też nie. No, wie nie... Pan, rozbieżności przy porozumieniu o zawieszeniu broni no, otwierają olbrzymie pole do, do jego naruszania, po prostu do, do reinterpretacji, czy też błędnej interpretacji? Oczywiście i, i dlatego powinniśmy cały czas podkreślać, że deeskalacja jest tą sytuacją, e, która jest korzystna dla. Dla Europy, ale też uważamy dla e, wszystkich stron. Taka, taka jest nasza rola. Nie chcę spekulować o tym, jak można e, dalej łamać to, to zawieszenie e, broni, bo to po prostu nie jest w naszym e, interesie. Musimy grać w tę w taką grę, w której udajemy, że Donald Trump jest zrównoważonym przywódcą dużego państwa? Donald Trump jest przywódcą e, dużego pa, państwa, naszego najważniejszego sojusznika. Taka jest, jest sytuacja. Ze Stanami Zjednoczonymi od, od 89. Mamy bardzo dobre relacje, niezależnie od tego, kto jest prezydentem i chciałbym, żeby ta sytuacja się utrzymała. Na dobra relacji polsko-amerykańskich. Nie dodam tego pytania, czy aby na pewno jest zrównoważonym przywódcą obcego państwa. Panie ministrze, przenosimy się na Węgry, do Budapesztu. Jak pan odczytuje te ostatnie dni kampanii wyborczej na Węgrzech w kontekście ujawnianych informacji o współpracy, bo już chyba tak można to nazwać, Wiktora Orbana, pana Wiktora Orbana z panem Władimirem Putinem. No to, to, to są szokujące doniesienia. Tak zobaczyć czarno na białym potwierdzenie, potwierdzenie też ze strony samego ministra spraw zagranicznych Siarto, który mówił wprost, że, że rozmawiał wielokrotnie z ławrowem. O części z tych rzeczy widzieliśmy już wcześniej na podstawie do, do, do doniesień medialnych, no ale takie potwierdzenie czarno na białym jednak jest, jest bolesne. Jesteśmy przywiązani do tego, że w Unii Europejskiej mamy przyjaciół, a tu się okazuje, że jedno z państw no nie działa lojalnie. No wobec co z zrobić? E, wszystkich innych. No niestety tutaj napotykamy na, e, na, na pewne przeszkody. Już od, od dawna dyskutowaliśmy o, wykorzystania, e, o wykorzystaniu pewnych e, mechanizmów, e, które... Chyba my Nawet w tym studiu o tym rozmawialiśmy, które miałyby doprowadzić do zawieszenia prawa e, Węgier, prawa głosów w Węgier. Tak jest. No, dzi dzisiaj, tej dyskusji, e, dzisiaj tej dyskusji nie ma też dlatego, że po prostu nie ma większości dla, dla takiej decyzji. No ale przede wszystkim poczekajmy na wynik wyborów no, to te, te, te wybory Już w już ten weekend e, Mam nadzieję, że też Niezależnie kto te wybory Wygra, to po tych wyborach Nastąpi jakiegoś rodzaju opamiętanie no, naprawdę nie jest w interesie Państwa Jak wy, Wygra Wiktor Orban, to będzie cała naprzód Można tę sytuację Czytać różnie Można czytać ją także w ten sposób Że to jest po prostu Pewnego rodzaju Festiwal Przedwyborczy Gdzie Wiktor gdzie Orban uważa, że Warto podkreślać te Potencjalnie dobre relacje także, także z Rosją Więc mam nadzieję, że, że, że To jest tak i że po, po wyborach Będzie nawet jakby Wiktor Orban miał wygrać, że może być Inaczej. No, my musimy być otwarci Na to, żeby z każdą ze stron Niezależnie od wyniku wyborów Współpracować. Wierzymy w uczciwość Głosowania węgierskiego? No na razie nie mamy podstaw, żeby, żeby temu e, zaprzeczać. E, będą na będą miejscu odpowiedni obserwatorzy. E, liczę na to, że te wybory będą, będą uczciwe. Czy niezależnie od wyniku wyborów na, na Węgrzech polski rząd będzie utrzymywać poprawne relacje z Węgrami, z Budapesztem? No, ciężko mówić o poprawnych po relacjach Bo już sytuacji, teraz nie są poprawne. Dokładnie. No, w sytuacji, w której rząd Wiktora Orbana udziela azylu y, dwóm osobom, które są ścigane z powodów kryminalnych y, w Polsce. I oczywiście u, u, u, udziela tego azylu z powodów y, stricte. Polityczne, więc złamanie zasady lojalnej współpracy, jednej z podstawowych zasad w Unii Europejskiej. Ciężko mówić o dobrych relacjach, ciężko mówić o dobrych relacjach, gdy Węgry blokują zwrot pieniędzy dla polskich, 2-2 miliardów złotych za przekazaną Ukrainie broń. Mówię tylko tyle, że niezależnie od wyników wyborów cały czas będzie na nas spoczywać odpowiedzialność, żeby szukać rozwiązań także z rządem węgierskim, żeby na przykład dalej pomagać Ukrainie. A czy to, Ta sytuacja oczywiście jest ekstremalnie trudna. Czy to jest naprawdę taki bardzo jasny podział, że jedni są dobrzy, a drudzy są źli? Myślę o tej węgierskiej kampanii kampanii parlamentarnej, o dwóch stronach, o Madziarze i o Orbanie. Bo jedni są przedstawiani jako, jako ci prorosyjscy, ci knujący i źli, a drudzy jako, no jako taka, tak, tak, taki promień optymizmu, y, dla, jeśli chodzi o siły proeuropejskie. Czy tak w rzeczywistości jest? Czy to jest zbyt duże uproszczenie? Myślenie życzeniowe nieco? Myślę, że z naszej perspektywy kluczowe jest y, to, żeby rząd węgierski jeszcze raz, ktokolwiek wygrał wybory, kierował się zasadą lojalnej współpracy. My możemy mieć różnice interesów w Unii Europejskiej często je mamy, ale też otwarcie sobie o tych różnicach interesów wtedy mówimy i staramy się znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla e, wszystkich. E, z obecnym rządem węgierskim e, tak nie jest. No, Viktor Orban obiecał na szczycie w grudniu, że zgadza się na pożyczkę dla Ukrainy, w której nie będzie partycypował, ale zgadza się, żeby inne państwa europejskie z wykorzystaniem europejskich mechanizmów taką pożyczkę uruchomiło. A miesiąc później blokuje to. Blokuje z powodów czysto wewnątrz politycznych. Więc to jest dla mnie kluczowe. Czy, czy, czy ci, którzy będą u władzy po, po, po wyborach, będą oferować nam współpracę na zasadach właśnie takich przyjacielskich, lojalnych, e, takich jak no, po, po powinny być w Unii Europejskiej. Nie, nie chcę oceniać, myślę, że też nie jest rolą polskiego MSZ-u, żeby oceniać z tej perspektywy, e, zwłaszcza publicznie, e, kandydatów w wyborach, ale to jest główne kryterium, e, które, na, które my bierzemy pod uwagę. Panie ministrze, to na koniec już wątek krajowy, bo dzisiaj o 12.30 czworo sędziów, od których prezydent nie odebrał ślubowania, ma złożyć to ślubowanie notarialnie w Sejmie i przesłać je prezydentowi. Czy to oznacza, że będą mogli rozpocząć, <śmiech> przepraszam najmocniej, pracę w Trybunale? No taką, taką mam nadzieję. Pan prezydent przyjmując ślubowania od dwójki, od dwóch, dwóch sędziów wcześniej potwierdził, że procedura była... Zgodna z konstytucją, więc nie ma absolutnie powodu, żeby nie odbierać ślubowania od tych czterech kolejnych. Nie, nie, pan prezydent nie, nie wyznaczał cały czas terminów. Powinno to się dziać Ale też pan prezydent nie zamknął furtki. Ostatni komunikat jest taki. Trwają analizy. Tak, tak, tak. Nie zamknął furtki. Natomiast no, to powinno się wydarzyć niezwłocznie. Nie ma nigdzie w konstytucji. Zapisane, że to ślubowanie musi się odbyć w taki lub inny sposób, więc może się odbyć też w taki sposób, w jaki proponują teraz e, e, sędziowie, sędziowie inspe. E, No Mam nadzieję, że po tym ślubowaniu w takiej formule e, zostaną wpuszczeni do budynku Trybunału Konstytucyjnego i będą mogli podjąć swoją pracę. Pewnie większość z nas domyśla się, że m, tak pewnie e, nie, nie, nie, nie będzie. No właśnie, ponieważ osobą, która e, dzisiaj e, kieruje pracami Trybunału, e, e, jest, jest były współpracownik e, ministra e, Ziobry. Policja powinna pomóc sędziom podjąć pracę? Nie, nie chcę spekulować, no już jesteśmy w, w sytuacji, w której pan e, Ale to prezydent... wie pan, to już nie są spekulacje, no to jest kwestia strategii czy taktyki na najbliższe, ile? 8 godzin. E, rozumiem, jak myślę, że pan też się domyśla jako wiceszef e, MSZ-u, akurat tej konkretnej e, strategii i tych działań e, nie, nie planuje. Natomiast y, u, uważam, że mamy do czynienia ze strony pana prezydenta, do czynienia z dalszym utrudnianiem oczyszczenia sytuacji w sądownictwie i w Trybunale. I to jest po prostu nie, niekorzystne. No. Celowym działaniem? No, wygląda na to, że, że celowym, ponieważ pan prezydent przyjmuje ślubowanie od dwóch osób, tak żeby był pełny skład możliwy w, w Trybunale, ale w ten sposób Trybunał cały czas pozostaje pod kontrolą no, politycznych nominatów PiSu I, i nadal jest Trybunałem, który można oskarżać o brak obiektywności. No, tylko, że z drugiej strony, strony jeśli, jeśli w Trybunale zasiądą sędziowie, od których prezydent nie odebrał ślubowania to wrócimy do punktu wyjścia, tylko odwrócą się role. Trybunału nie będzie uznawała z kolei w stronę prawicową. Żadna, żadna z osób, które są teraz przedstawione do Trybunału nie ma tak mocnej karty politycznej jak część Ale wie osób, pan, że które... to nie ma znaczenia? Ja wiem, że to nie ma znaczenia, ponieważ można tak wszystko zespinować, że, że rzeczywistość jest zupełnie Nawet naj największa autorytet z zupełnie, zupełnie inaczej niż jest, No, ale jeżeli rozmawiamy o, o, o faktach, no to fakty są takie, że żadna z tych osób, które... E, obecna e, koalicja e, zaproponowała do, do Trybunału, nie nie, jest tak, nie była tak mocno politycznie zaangażowana e, jak e, po, poprzednicy. To nie są o, o, osoby pokroju Piotrowicza Świączkowskiego czy Krystyny Pawłowicz. Tak, to prawda, tylko z drugiej strony może potrzebny jest ten reset konstytucyjny, o którym mówi i Konfederacja, i ostatnio PSL także, a właściwie w odwrotnej kolejności PSL, a później Konfederacja? No, na razie nie do końca wiem, na czym taki reset miałby, e, miałby... Polegać. Budujemy ustrój na nowo. Myślę, że to, na czym nam zależy, to żeby po prostu Trybunał był niezależny od polityków, żeby sądy były niezależne od polityków. to jest Politycy, naprawdę, część polityków nie chce, nie żeby podstało. te sądy i Trybunał były niezależne od polityków. No i w tym sensie, jeżeli część polityków i w tym załóżmy, że pan prezydent nie chce, no to o czym, o czym tu mówić? O jakim, o jakim resecie tego resetu wtedy nie będzie. No, chciałbym, żeby takie opcje były możliwe, ale nie wygląda na to, żeby były możliwe politycznie. Polska 2050 zagłosuje za wotum nieufności dla minister Pauliny Henik-Kloski? Przeciwko pani minister e, e, henik kloski Nie. Przeciwko nie? Przeci... I to jest deklaracja pańska czy ugrupowana? To, to, to jest moja deklaracja, natomiast nie, nie, nie spodziewam się, że mielibyśmy głosować przeciwko członkowi członkini rządu, który współtworzymy. Rozumiem. No to w takim razie kończymy. Ignacy Niemczycki, wiceminister Spraw Zagranicznych z Polski 2050. Do zobaczenia do następnego. Dziękuję. Miłego dnia. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.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 to promocja. I 7.29 na zegarach, dokładnie, punktualnie usłyszeli państwo już Rafała Bogutę, bo przygotowuje się do najnowszych informacji, a po informacjach będziemy mieli połączenie z Michałem Makowskim, reporterem, dziennikarzem Polskiego Radia, który jest na Węgrzech i obserwuje tamtejszą kampanię wyborczą. To już ostatnie dni walki o właśnie władzę w Republice Węgier, bo wybory parlamentarne zaplanowane tam na naj w najbliższą niedzielę i jak mówią wszyscy, to historyczne wybory na Węgrzech. 7.30 na zegarach. Informacje. To są informacje Polskiego Radia 24. Rafał Boguta, zapraszam. W Sejmie dziś ślubowanie czworga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do udziału w uroczystości zaproszono prezydenta, który dotąd nie zaprosił sędziów do siebie. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati powiedział Polskiemu Radiu, że ślubowanie jest jedynie ceremoniałem, który powinien odbyć się w uroczystym miejscu. Przepisy ustawy zasadniczej, czyli Konstytucji, nie przewidują żadnej roli prezydenta. Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego przewiduje rolę bierną, ale nie ma żadnego przepisu, który uprawniałby Pana Prezydenta do weryfikowania prawidłowości wyboru dokonanego przez Sejm lub nie ma żadnego też przepisu, który uprawniałby Pana Prezydenta do wybierania sędziów, którym umożliwi złożenie wobec swojej osoby, ale tak naprawdę wobec Urzędu Prezydenta, ślubowania przewidzianego w ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sześć wakatów w Trybunale Konstytucyjnym Sejm uzupełnił 13 marca. 1 kwietnia prezydent odebrał ślubowanie od dwojga sędziów Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostka. Pozostali nie mieli takiej możliwości. Możliwości. Senat za likwidacją Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rządowa ustawa przewiduje, że kompetencje CBA w zakresie ścigania przestępstw korupcyjnych przejmą inne służby, w tym policja. Przeciwni ustawie byli posłowie PiS, którzy obawiają się słabszego zwalczania korupcji, powiedział polskiemu radiu senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk. Według mnie to jest jednoznaczny sygnał dla przestępców. Hulaj dusza, piekła nie ma. To policja to stanowczo za mało. CBA była instytucją wyspecjalizowaną. Miała poszczególne wydziały specjalistów najwyższej klasy, odkreślone narzędzia prawne, technologiczne do ścigania no, takiej przestępczości wysoko wyspecjalizowanej. Innego zdania jest Adam Szeinfeld z Koalicji Obywatelskiej. Senator powiedział, że poprzedni rząd PiS politycznie wykorzystywał służby. Eldorado to przestępcy mieli wtedy, kiedy organy ścigania ścigały uczciwych polityków, a nie zajmowały się złodziejami, bandytami i tymi, co uprawiali korupcję. Kompetencje CBA mają zostać przekazane do Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Krajowej Administracji Skarbowej. Rząd chce, aby CBA zostało zlikwidowane 1 października tego roku. Około pół miliarda opakowań zebrano do tej pory w systemie kaucyjnym. Wiceministra klimatu Anita Sowińska podsumowała 3 miesiące działania tego systemu.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 Na godzinę siódmą amplituda temperatur w Polsce to prawie 8 stopni, minus 3,6 stopnia w Jeleniej Górze, a plus 4 w Świnoujściu. Taki podział mniej więcej na chłodniejsze południe i cieplejszą północ będzie się utrzymywał. Najchłodniej będzie na wschodzie kraju, na krańcach północno-wschodnich, na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Tam cztery kreski, pięć kresek na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, sześć w centrum. 7 na południu, a im dalej na zachód, tym cieplej. Najcieplej w województwie lubuskim, tam nawet 11 stopni. zakmurzeniu niewielkie, przelotne opady deszczu prognozowane tylko na wschodzie. Rafał Bała o 7.34 odwiedził nasze studio. Dzień dobry, Rafał. Witam ponownie i tak chciałem nawiązać do tej ostatniej informacji z serwisu o systemie kaucyjnym. Jaki jest twój rekord, jeśli chodzi o zwroty Nie, opakowań. prowokuj mnie, nie, prowokuj nie, nie. mnie, bo nie, ja nie mam wiele do powiedzenia dobrego ja ostatnio, o systemie kaucyjnym w Polsce. No dobrze, ale no jeśli jest, no to już trzeba Chyba tego kiedyś korzystać. udało mi się 12 złotych odzyskać. A, no widzisz, to ja rekordowo 15 złotych z córką przedwczoraj staliśmy pod tym automatem i wrzucaliśmy. Samo wrzucaliśmy. to wrzucanie butelek jest dosyć ale satysfakcjonujące. Ale jaka to była atrakcja, to po prostu... Tak, pamiętam jak minister Sowińska <grym> tutaj w naszą studiu na zarzuty o to, że system kaucyjny nie działa, mówiła, że dzieci się przynajmniej cieszą. No to zawsze warto widzieć szklankę do połowy pełną. Rafał Bała, ale my nie o, o kaucjach, sport. o sporcie. No i o, też o długowieczności w sporcie, bo pamiętasz kilka razy, tutaj już na ten temat mówiliśmy, jak to czy tenisiści, czy, czy w innych dyscyplinach, piłkarze przecież też, no ponad 50-letni też występują w różnych ligach. No a okazuje się, że Piotr Żyła, który ma 39 lat, jest naszym czołowym skoczkiem narciarskim, zapowiedział, że nie zamierza absolutnie kończyć kariery, tak jak młodszy od niego Kamil Stoch, tylko chce jeszcze skakać i kto wie, czy nie do 44 roku, tak jak, no, wielki i czyli Simon, Simon Amman. On ma właśnie 44 lata, jeszcze uczestniczy w zawodach Pucharu Świata. No a rekordzistą jak na razie jest Noriaki Kasai. 53 lata i, i ciągle skacze i na kolejny sezon też Noriaki Kasai, ten niesamowity Japończyk zapowiedział, że będzie brał udział w zawodach skoków narciarskich. Takich wiekowych piłkarzy nie ma w Lidze Mistrzów, ale no, życzymy im oczywiście tej długowieczności. Wczoraj Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie przegrała u siebie za Atletico Madrid 0-2. Całą drugą połowę gospodarze rozegrali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Pała Kubasiego. W innej parze ćwierćfinałowej wczoraj Paris Saint-Germain pokonało Liverpool 2-0. Rewanże 14 kwietnia we wtorek. Też wygrywali goście Real Madrid uległ Bayernowi Monachem 1-2. Sporting Lizbona, Arsenalowi Londyn 0-1. Piłkarze Górnika Zabrze zostali pierwszymi finalistami Pucharu Polski. W meczu półfinałowym Górnik wygrał na wyjeździe a z ligowym zawierającym. Wiszą Bydgoszcz 1 do 0, obrońca górnika Rafał Janicki jest zdania, że jego zespół wygrał zasłużenie. Nie uważam, że nam zagrozili defensywnie, uważam, że mieliśmy pod kontrolą, wiadomo jakieś tam wypady zawiszy, gdzieś tam się kończyły czymś, jakąś sytuacją, strzałem czy wrzutką.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 żeby ten wynik odwrócić. W czwartek o awans do finału powalczą Raków, Częstochowa, GKS Katowice. Finał Pucharu Polski oczywiście 2 maja, w dniu flagi na Stadionie Narodowym w Warszawie. Piłkarki ręczne reprezentacji polskie wygrały na wyjeździe ze Słowaczkami. 34-21 to spotkanie grupy pierwszej Pucharu Europy. W tabeli prowadzi Norwegia przed Rumunią i Polską, a w niedzielę Polki zmierzą się właśnie z Rumunkami. Tymczasem piłkarze ręczni Industrii Kielce odpadli z Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu Barażu o ćwierćfinał Industria zremisowała z Pikiem Szeged 32 do 32. W pierwszym meczu zespół z Kielc przegrał 23 do 26. Mówi trener Industrii Talent Dojrzebajew. Co Wszystko mieliśmy w naszych rękach. Mamy plus 4, mamy piłku i robimy to, co zrobiliśmy. To, no tylko ja jestem winny, to mój blond. Nie wziąłem czas, nie wziąłem coś tam, nie zrobiłem. Ale przegrywać ten mecz, okej. Okay. Remis to my w końcu już pressingowaliśmy, nie, ch nie chcę mówić, tak by wygraliśmy jedną, dwoma bramkami, ale awans już był daleko, daleko. No nie potrafimy, nie wytrzymaliśmy mentalne, psychiczne w tej sytuacji. To co potem zdarzyło w ostatnich minutach, no wszyscy wiedzieliśmy i przegraliśmy. gratulujemy Szegiedowi. Tam w Szegiedzie zdobyliśmy 23 bramki, dzisiaj 32, to jest różnica. No a dziś w Lidze Mistrzów Mecz Wisły polski z Sportingiem Lizbona, także Wisła musi odrabiać straty. Również dziś odcinkiem testowym rozpocznie się rajd Chorwacji czwarta runda Mistrzostw Świata, dopiero pierwsza dla polskiej załogi, w której jadą Kajetan, Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak. Kajetan bardzo liczy na głośny doping polskich kibiców. Z przyjemnością chcę zakomunikować, że wystartujemy w rundzie w WRC, w rajdzie Chorwacji. Bardzo się cieszę, byliśmy tam już dwa razy. Te dwie wizyty zamieniliśmy na sukcesy, raz wygraliśmy, raz zajęliśmy drugie miejsce, więc można powiedzieć, że sprzyja nam ten rajd, natomiast teraz będzie rozgrywany na kompletnie innych trasach, zupełnie nowych odcinkach specjalnych, przynajmniej w większości. Jest to dla nas duże wyzwanie, ale nie mniejsze niż to, że po raz pierwszy będę ścigał się na asfalcie Toyotą, a oprócz tego miałem dużą przerwę, bo myślę, że gdzieś z 15-16 miesięcy. Więc cieszę się, nie mogę się doczekać, tym bardziej, że ten rajd jest bliski nie tylko mojemu sercu, ale także kibicom z Polski i liczę na gorący doping właśnie tam z Polski. Jestem przekonany, że będzie mnóstwo fanów rajdów samochodowych, no i naszych fanów no to liczę. No życzymy oczywiście Kajetanowi Kajetanowiczowi powodzenia. Na koniec informacja, która napłynęła ze wschodu z Rosji, no bo rosyjski Komitet Olimpijski poinformował, że wypłaci odszkodowania 116 sportowcom, których nie dopuszczono do udziału w tegorocznych zimowych igrz igrzyskach we Włoszech. Pamiętamy, tam pod fragą neutralną mogło wystartować tylko 13 rosyjskich sportowców. To kwestia oczywiście dotycząca inwazji na Ukrainę, no i ciągle tego zawieszenia Rosji. Natomiast, no, jeden metr zdobyli Rosjanie, ale Rosyjski Komitet Olimpijski uznaje, że wszyscy mieli prawo wystartować i dlatego byli potencjalnymi medalistami, no i zamierza wypłacić odszkodowania swoim sportowcom za to, że nie było ich w trakcie igrzysk zimowych. Ciekawa sprawa, no ale cóż, tak też czasami musi być. I co, kończymy? Kończymy na tym akcentem. Rafał Bała, bardzo Ci serdecznie Do dziękujemy. Miłego jutra. dnia. Do Budapesztu się przenosimy na 19 minut przed godziną 8. Michał Makowski na miejscu, specjalny wysłannik Polskiego Radia. Dzień dobry Michale. Witam serdecznie. Węgry odliczają do wyborów parlamentarnych te, jak już Państwu mówiliśmy w najbliższą niedzielę. Wczorajszy sondaż zrealizowany przez firmę Median daje opozycyjnej partii TISA ponad dwie trzecie mandatów w parlamencie, czyli większość konstytucyjną. Lider opozycji Peter Madziar kontynuuje objazd po kraju, a pan premier Viktor Orban poza wiecami wyborczymi gościł wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Powiedz, czy ta wizyta przyniosła Orbanowi jakieś efekty? efekty oczekiwane przez niego. No cóż, poza formalnym poparciem amerykańskiego rządu dla Wiktora Orbana Węgry podpisały umowę na zakup pół miliona ton amerykańskiej ropy za pół miliarda dolarów, co w przyszłości ma zwiększyć niezależność Węgier od importu rosyjskiej ropy. Na razie ponad 90% ropy i gazu wykorzystywanego na Węgrzech pochodzi właśnie z Rosji, a Węgrzy mają też kupić amerykańskie wyrzutnie HIMARS oraz 10 małych reaktorów modułowych do produkcji energii atomowej. Natomiast w wymiarze politycznym wizyta amerykańskiego wiceprezydenta. Trochę przypominała obrazek, na którym kilka jednakowo wyglądających postaci Spidermana wytyka siebie nawzajem palcami. Mianowicie J.D. Vance zarzucił europejskim rządom oraz Unii Europejskiej próbę wpływania na węgierskie wybory. Na tymczasem sam próbuje na nie de facto wpływać, przyjeżdżając do Budapesztu za 5.12 przed otwarciem lokali wyborczych. J.D. Vance na wykładzie dla studentów prywatnego kolegium Matiasa Korwinusa. Nawiązał między innymi do mrożenia europejskich środków dla Węgier oraz przerwy w działaniu rurociągu Przyjaźni. To co nie jest zagranicznym wpływem to sytuacja, gdy Ukraińcy zamykają rurociągi, powodując cierpienie narodu węgierskiego, próbując wpłynąć na wybory. No nie, to jest coś zupełnie innego. To wtedy właśnie wpływ zagraniczny występuje, gdy inne rządy grożą, namawiają i próbują wykorzystać wpływy ekonomiczne, aby narzucić Wam na jak głosować. Niezależnie od tego, czy lubicie Wiktora Orbana, czy zgadzacie się z taką jego polityką, czy inną, co zasadniczo atak na waszą suwerenność. Natomiast rurociąg przyjaźń dostarczający rosyjską ropę przez Ukrainę pozostaje uszkodzony i nie wiadomo, kiedy uda się go naprawić. Ukraińcom się do tego nie śpieszy ze względu na postawę Wiktora Orbana, który brokuje w Unii Europejskiej pożyczkę zbrojeniową dla Ukrainy wartą 90 miliardów euro, pochodzącą z zamrożonych rosyjskich aktywów. Sam premier Wiktor Orban w nagraniu umieszczonym w sieci zarzucał Komisji Europejskiej, że ta oczekuje od Węgier odejścia od obniżonych, chronionych cen paliw. Gdybyśmy to zrobili, ceny benzyny i oleju napędowego natychmiast by poszybowały w góry. O tym również zdecydujemy w niedzielę. Ktokolwiek zagłosuje na pro-brukselskie siły polityczne, zagłosuje za benzyną wynoszącą ceną benzyny za 1000 forintów, czyli ponad 11 zł. Będziemy się trzymać cen chronionych i przełamiemy ukraińską blokadę naftową. Dla porównania przedwczoraj tankowałem na węgierskiej stacji Orlenu, co ciekawe i za 10 litrów benzyny zapłaciłem ponad 80 zł, natomiast lider opozycji Peter Major odniósł się do zarzutów J.D. Vansa dotyczących zagranicznych wpływów na węgierskie wybory. Posłuchajmy co powiedział. Zdecydowanie apeluję do międzynarodowych aktorów politycznych od Ukrainy po Serbię, od Rosji po Amerykę, aby nie próbowali ingerować w wyboru na Węgrzech. Nie jesteśmy poligonem doświadczalnym, nie jesteśmy na poziomie gier geopolitycznych. O losie naszego kraju zdecydują obywatele Węgier. Rząd Tisy utworzony po 12 kwietnia nie zezwoli na wysłanie węgierskich żołnierzy do Iranu, ani na żaden inny konflikt zbrojny. Niemniej nie da się ukryć, że ostatnio w węgierskie wybory mieszają się zagraniczne służby specjalne, które przekazują dziennikarzom nagrania z kolejnych podsłuchanych rozmów szefa węgierskiej dyplomacji Pitera Siarto Wynika z nich chociażby to, że Węgry pomagały Rosji blokować negocjacje akcesyjne Ukrainy do Unii Europejskiej, posługując się kartą węgierskiej mniejszości w Ukrainie. Siarto powiedział Ławrowowi jeśli dzisiaj dyskryminują jedną mniejszość, prawdopodobnie chodziło o mniejszość rosyjską, to jutro mogą dyskryminować następną, a ponadto Siarto. To miał wysyłać na Kreml unijne dokumenty dotyczące ram negocjacyjnych. No i nie wykluczam, że jeszcze coś w najbliższych dniach z telefonu szefa węgierskiej dyplomacji usłyszymy. Michał Makowski, a jak usłyszymy, to Michał Makowski Państwu o tym opowie. Specjalny wysłannik do Budapesztu. Dzięki, dobrego dnia. Wzajemnie. O 12.30 w Sejmie odbędzie się ślubowanie czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali wcześniej zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego. W zeszłym tygodniu Karol Nawrocki odebrał ślubowanie jedynie od Dariusza Szostka i Magdaleny Będkowskiej. Plan B rządu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego oceniał na naszej antenie konstytucjonalista dr Kamil Stępniak, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Poszukiwane są pewnego rodzaju y, rozwiązania zastępcze, których umocowanie jest gdzieś tam w konstytucji, ponieważ prezydent y, y, wykorzystując y, normę ustawową, czyli ten przepis, który mówi, że wobec niego należy złożyć ślubowanie, y, przeciąga cały proces i nie chce tego ślubowania y, przyjąć, no to większość rządząca, y, większość parlamentarna, sejmowa szuka rozwiązań, które będą y, jakąś taką powiedziałbym takim bypassem tego zatoru, który tworzy, tworzy prezydent i biorąc pod uwagę, że kompetencje prezydenta wynikają z ustawy, a nie z konstytucji za wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest odpowiedzialny Sejm, a prezydent tutaj nie ma kompetencji, no to wydaje się takie działanie będzie słuszne, więc przypuszczam, że będzie złożone ślubowanie. Już wiemy, że ci kandydaci wysłali zaproszenie do prezydenta na tę uroczystość, z którego zapewne on nie skorzysta, ponieważ jak pamiętamy, zapowiedział, że każda inna próba złożenia ślubowania będzie traktowana przez niego jako zrzeczenie się Urzędu Sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No, ci sędziowie będą prawdopodobnie e, szubować przed Marszałkiem Sejmu. Być może w obecności, jak czytamy gdzieś tam doniesienia medialne, notariusza, który prawdopodobnie zaprotokołuje tę czynność i zostanie to wysłane po prostu do Kancelarii e, Prezydenta. Jasne. Szczegółów nie znamy. Wiemy, że mają być za to pr przedstawiciele środowiska prawniczego, którzy to swoją obecnością mają potwierdzić, że wszystko dzieje się zgodnie e, z prawem. Użył pan dobrego określenia, bypass. To obejście często ratuje życie, ale w tej sytuacji niczego nie uprości. Bo jeżeli pan prezydent mówi, że taką procedurę będzie traktował jako zrzeczenie się funkcji sędziego, to mamy tutaj z, znowu komplikacje, bo jest, jest w konstytucji albo w ustawie, o której pan doktor wspomniał, mowa o zrzeczeniu się funkcji sędziego? Um, tak, niezłożenie ślubowania rzeczywiście zgodnie z ustawą mhm. byłoby takim zrzeczeniem się e, funkcji e, stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa nam mówi odmowa złożenia ślubowania. Ale I, przecież i, sędziowie nie odmówią złożenia ślubowania. To pan prezydent odma odmawia zaproszenia ich do pałacu czy, czy przyjęcia. Nie wiem, to też jest złe słowo, prawda? Tak. Zaproszenia ich do złożenia ślubowania. O, Ja mam wrażenie, że dla części obecnej kasy politycznej to, co mówi przepis, ma rolę wtórną. To znaczy, um, kiedyś mówiliśmy o falandyzacji prawa, pamiętamy pana Falandysza, profesora. Teraz mamy zupełnie inne zjawisko, to znaczy to, co mówi norma prawna, nam, którą gdzieś tam z przepisów wyłonimy, wyinterpretujemy, nie ma żadnego znaczenia w kontekście politycznym. Politycy dążą do takiej sytuacji, w której oni chcą prawo całkowicie determinować i mówić, co, jaka jest treść tego prawa. Oczywiście w odpowiedniej procedurze mogą to robić, ale prezydent to robi poza tą procedurą. Z konstytucjonalistą doktorem Kamilem Stępniakiem z Centrum Prawa konstytucyjnego i monitorowania praworządności rozmawiała Małgorzata Żochowska Słyszeli państwo? To już na Golonko. Już Dzień jest. dobry, cześć. Już jestem. A ty masz głos taki. No, mamy mam. jeszcze, ale fajny głos, ale jednak. Dziękuję. troszkę chory. Jeszcze, ale nie męczy mnie to, zapewniam cię. No to dobrze. Mam nadzieję, że państwa też nie aż tak bardzo. Nie, nie męczy na pewno. Prze ja w imieniu państwa mówię, ale, dobrze, ale dobrze, bardzo dobrze, miło dobrze. się Ciebie słucha. Dziękuję pięknie. Powiedz to w takim razie, od czego będziemy zaczynać? Od decyzji w sprawie stóp procentowych, bo to dzisiaj. I co? Będzie taniej, będzie niżej? Nie. Bez zmian raczej, głową, że nie. Raczej nie. No dobrze, to zaczynamy saldo. Saldo magazyn gospodarczy. Bo to już dziś, no, minął kolejny miesiąc i mamy decyzję w sprawie stóp procentowych, ale obniżki stóp procentowych w tym roku prawdopodobnie już nie będzie, tak mówią ekonomiści. To jest efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że wobec wzrostu inflacji Rada nie zdecyduje się na obniżkę.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 tym informować. Na rynkach mamy bardzo szybką i gwałtowną reakcję na zawieszenie broni w wojnie z Iranem. Ropa naftowa staniała wczoraj o 15% i nadal tanieje, chociaż ta tendencja już jest oczywiście mniejsza, ale jednak jest. Obecnie za baryłkę Brent trzeba zapłacić około 95 dolarów. Optymizm inwestorów budzi zwłaszcza perspektywa odblokowania ciśniny Ormus, mówi Daniel Kostecki, główny analityk CMC Market z Polska.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 Ale już te obniżki cen ropy, jak zapowiedział premier Donald Tusk, ale też minister finansów, wpłynął na to, że w ciągu najbliższych dni można spodziewać się obniżek na stacjach paliw. Najpewniej one będą jutro. W kontekście cen paliw rząd zamierza dmuchać na zimne, powiedział premier.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 na Bliskim Wschodzie, nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy. Będziemy naprawdę bardzo ostrożni, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia. Teraz pytanie jakiego rzędu to mogą być spadki? O ile ceny spadną na naszych stacjach benzynowych? Najpewniej o kilkanaście groszy, tak mówili mi eksperci, czyli nie będą to duże spadki, no ale zawsze będą. Hura, optymizm uspokaja Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl Jak mówi, poczekajmy na fakty, na razie mamy deklarację, ale cieszyć się z przyszłych obniżek już możemy, bo te raczej przed nami, ale jeśli chodzi o dzisiejsze stawki, czyli o tę cenę maksymalną, to jeszcze dziś ceny benzyny będą nieznacznie wyższe niż wczoraj, ale olej napędowy jest dziś tańszy.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 Natomiast na razie to myślę, że nie powinniśmy mówić o większej zmianie niż kilkanaście groszy na litrze. Na ten zwrot w sprawie Iranu zareagowały wczoraj giełdy na całym świecie i było naprawdę zieloniutko. Nasza giełda wczoraj odnotowała rekordy w Europie. Sesje też zakończyły się na zielono. Say. Ta sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na rynek materiałów budowlanych. Takie są dane, a konkretnie mamy mocny wzrost cen na tym rynku. Gwałtownie rosną ceny styropianu, stali i innych kluczowych materiałów, a ich dostępność staje się ograniczona. I to już widać w składach budowlanych. Sam tylko styropian podrożał nawet o ponad 100%. A możliwe, że w górę pójdą też mocniej ceny stali i cementu z powodu cen energii, handlu i logistyki. O tym problemie mówi Anna Sobko z Polskiej Izby Inżynierów Budowniczych. Współpraca w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 ale z drugiej strony sytuacja na rynku ropy od wczoraj się zmienia. Ropa nam wczoraj staniała na giełdach o 15%, ale też znacznie jest droższa oczywiście niż w lutym. No i tu jest ważne pytanie, czy warto teraz e, kupować materiały budowlane, aby zabezpieczyć się przed wzrostem cen. Na to pytanie odpowiada Arkadiusz Słodkowski z portalu rynekpierwotny.pl.